się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli inni za Jana Szczyciela i za jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków, zmartwychwstań, zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego, wtedy. Surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Zostanie zabity, a trzeciego dnia z okazał się na YouTubie bardzo ciekawy film, może niektórzy z Was go oglądali, film zatytułowany. Szukaliśmy Jezusa na ulicach Warszawy. Bardzo ciekawa rzecz, i oglądał, niech sięgnie, odpali YouTube'a. Padają tam ciekawe pytania. Pytania zadawane takim przypadkowym przechodniom. Jedno z tych pytań było takie, w kogo wierzysz, albo w co wierzysz. Różne ciekawe odpowiedzi padały. Najczęstszą odpowiedzią wcale nie była odpowiedź dotycząca Pana Boga. Zazwyczaj ludzie mówili wierzę w siebie, w rodzinę, w swoje możliwości, w miłość, naukę. Padały również takie deklaracje wiary, wierzę w Boga, szukam Go. I to rzeczywiście, rzeczywiście powiedziałbym takie odpowiedzi bardzo dojrzałe. Natomiast akurat w tym filmie, na tle tych innych, które były przedstawione, te odpowiedzi stanowiły mniejszość. I Druga rzecz, artykuł, który przeczytałem wczoraj a jednym z portali katolickich, kiedy pytano księży, dlaczego wierzysz w Boga? Też różne ciekawe odpowiedzi padały. Począwszy od domu rodzinnego, doświadczenia wiary w domu, również po te osobiste momenty nawrócenia tych kapłanów, którzy się wypowiadali. Takie dwa skojarzenia, moi drodzy, ponieważ uważam głęboko, że Pan Jezus na początek tych naszych rekolekcji daje nam wielki prezent w postaci tego Słowa. Słowa, Ewangelii, która zawiera w sobie konkretne pytania. Dwa pytania. Za kogo ludzie mnie uważają, za kogo ty mnie uważasz, za kogo wy mnie uważacie? Ta Ewangelia w wydaniu św. Łukasza, powiedziałbym, jest tak troszeczkę okrojona. Święty Mateusz, pisząc o tym wydarzeniu, dodaje również że ma to miejsce w Cezarei Filipowej. Ta cezarea Filipowa było to miasto, gdzie był bardzo powszechny kult bogański. Zdaje się kilkanaście świątyń bogańskich mieściło się w tym mieście. Uczci Boga płodności, uczci Boga rodzajów, życia, śmierci i tak Masa ta była tam, gdzie Jezus przebywa teraz i stawia to pytanie. Moi drodzy, konfrontując się również z tym pytaniem, ponieważ Bóg daje nam swoje słowo, żeby ono wypełniło się w naszym życiu, bo to została rozpisana Ewangelia, żeby ona o ile już kiedyś się zrealizowała w osobie Jezusa Chrystusa, o tyle ma również nas dziś zbliżyć do Niego. Dlatego też Jezus bardzo konkretnie stawia nam to pytanie, za kogo Ty mnie uważasz, będąc tutaj, za kogo Ty mnie uważasz, przyjeżdżając tutaj z doświadczeniem może jakiegoś określonego pogaństwa, z którym się w swoim życiu jako mężczyzna, jako kobieta, jako Dziecko Boże w tym świecie takim, a nie innym musisz borykać. Jaka odpowiedź rodzi się w Twoim sercu? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Do jakiej rzeczywistości jeszcze On powinien być zaproszony? Za kogo Ty nie uważasz? Pierwsze czytanie dzisiejsze z księgi proroka Ageusza, ale nie tylko dzisiejsze pierwsze czytanie przez ten cały miniony tydzień, właśnie tego proroka Agdeusza w pierwszym czytaniu również te fragmenty z księgi proroka, nie proroka, z księgi Ezdrasza. Dziś w tym pierwszym czytaniu Pan daje zapewnienie człowiekowi, który uwikła się w grzech, że Jego chwała, Boża chwała w Jego życiu również zakwitnie mi się od razu czytanie, zdaje się to było czytane słowo w środę, kiedy Ezdrasz modli się w imieniu ludu, który oddalił się od Pana Boga i uwikłał się w niewolę. Ten Ezdrasz staje w prawdzie, klęka i mówi Panie, jestem tak bardzo wstyd, że nawet nie, czuję, nie mam na tyle w sobie odwagi, żeby twarz podnieść do Ciebie i mówić do Ciebie. Ale stanął w prawdzie, wypowiedział swój grzech, skonfrontował się ze swoim życiem i zaowocowało to tym, że Pan mu pobłogosławią pokojem i radością do tego stopnia, że On, taki dumny, podnosi ręce do góry i wychwala Pana. Pada dziś bardzo konkretna odpowiedź którą na pytanie zarówno nie uważacie odpowiada Święty Piotr za Mesjasza Bożego. Mesjasz Boży, Pan zaprosił nas tutaj z Jego razy i jesteśmy, żeby On działał w naszym życiu. Żeby konfrontował nas w prawdzie, o nas samych. Nie po to, żeby wpędzać nas w jakieś wyrzuty sumienia o nasze niedoskonałości, tylko po to, żeby po nam przypominać, że On jest rzeczywiście Mesjaszem Bożym. Że jest w naszym życiu, że chce nas przemieniać, chce nas uświęcać. Niech to będzie przedmiot mojej modlitwy. Niech to będzie przedmiot Twojej modlitwy na tych rekolekcjach. Doświadczenie ponownego spotkania się z Panem w prawdzie. Panem Mesjaszem Bożym. Który chce nas zapewniać o swojej bliskości, ale również tak jak przypomina to w pierwszym dzisiejszym czytaniu, które usłyszeliśmy z proroka Białusza, że Jego chwała zakwitnie. Chce również, żebyś Ty był krzewicielem Jego chwały